Autopromocja. A na zegarach teraz 6 minut po godzinie 5. Agrofakty. Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Burzyń Prośniewski, dzień dobry. Rolnicy czekają na obniżki cen paliw. Te mają spaść dzięki rządowemu projektowi CPN. Jednocześnie właściciele gospodarstw chcą, aby stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wzrosła do 2 zł za litr. To pozwoliłoby, że ta cena realnie odczuwalna dla tych gospodarstw rolnych rzeczywiście będzie niższa i akceptowalna, bo w tej chwili tak naprawdę rolnicy kupują minimalne ilości tego paliwa. A obecnie, przypomnijmy, stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze wynosi złotówkę i 48 groszy za litr. Od początku roku w Polsce odnotowano już ponad 11 tysięcy pożarów traw, z czego najwięcej po około 1,5 tysiąca w województwie dolnośląskim i mazowieckim. Strażacy przypominają, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne dla przyrody i ludzi, ale również nielegalne. Grożą za to wysokie kary finansowe i odpowiedzialność karna. Od 1 kwietnia rolników czeka istotna zmiana w kontaktach z KRUS. Znika dobrze znany system przekazów kwartalnych, który przez lata był podstawowym sposobem informowania o wysokości składek. W jego miejsce pojawi się nowe, bardziej przejrzyste, jak zapowiada kasa, wygodniejsze rozwiązanie. Kruz będzie informował o wysokości składek tylko wówczas, gdy dojdzie do ich zmiany. A teraz w Agrofaktach ważne przypomnienie. Producenci rolni mają już niewiele czasu na złożenie wniosków o przyznanie rekompensaty za sprzedane produkty rolne za które nie otrzymali zapłaty przypomina Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin upływa 31 marca. Rekompensaty wypłacane są z Funduszu Ochrony Rolnictwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Tomasz Matusiak. Fundusz Ochrony Rolnictwa administrowany przez KOWR zapewnia realne wsparcie finansowe dla rolników w trudnych sytuacjach oraz pomaga utrzymać stabilność sektora rolno-spożywczego. Mówi Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. O rekompensatę mogą starać się rolnicy, którzy sprzedali swoje plony, a podmiot skupujący nie zapłacił za towar. Co ważne, na nowych korzystnych zasadach obowiązujących od stycznia 2025 roku z funduszu mogą skorzystać także rolnicy działający w grupach producenckich, spółdzielniach oraz organizacjach producentów. Zmiany te zwiększyły bezpieczeństwo rolników, chronią ich przed stratami wynikającymi z niewypłacalności skupów, mają na celu zwiększenie zaufania do punktów skupu oraz minimalizację ryzyka prowadzenia działalności rolniczej w Polsce. Wysokość rekompensaty, jaką mogą otrzymać rolnicy, zależy od wartości kwoty netto, jaka wynika z faktur, za które rolnik lub grupa nie otrzymali zapłaty. Wartość ta nie może być wyższa niż dostępny dla wnioskodawcy limit pomocy de minimis w rolnictwie. Obecnie wynosi on 50 tysięcy euro, czyli równowartość ponad 213 tysięcy złotych. Co ważne, 13 marca bieżącego roku przegłosowaliśmy w Sejmie projekt ustawy, który podwyższa limit pomocy de minimis dla grup do 300 tysięcy euro. Ci, którzy teraz złożą te wnioski, po wejściu w życie przepisów będą mogli uzupełnić je i skorzystać z nowego podwyższonego poziomu pomocy, który, przypomnę, będzie wynosił 300 tysięcy euro. Do wniosku o wsparcie warto dołączyć też inne dokumenty. To znacznie ułatwi otrzymanie rekompensaty. Do wniosku należy załączyć dokumenty dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie, oświadczenie dotyczące wierzytelności, w przypadku grup oświadczenie, że grupa kupiła produkty od swoich członków. Warto też dołączyć faktury lub inne dokumenty pokazujące, że zapłata za plony nie wpłynęła. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej KOWR w zakładce Fundusz Ochrony Rolnictwa. W ubiegłym roku do KOWR wpłynęły 632 wnioski o przyznanie rekompensaty a po ich weryfikacji do wypłaty zostało zakwalifikowanych prawie 400. Łączna kwota rekompensat wyniosła niemal 32 miliony złotych. To jeszcze tylko dodajmy, że wnioski o wsparcie finansowe należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego KOWR, właściwego ze względu na, na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Można to zrobić bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty czy e doręczeń. Audycja powstała we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jedynka. Polskie Radio. Polski Radio. Program pierwszy jest 14 minut po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką. Dzień dobry w poniedziałek. To jest... 30 dzień marca, 89 dzień roku, do końca roku 276 dni. Słońce wzejdzie o 6.16, czyli za godzinę zajdzie o 19.06. Dzień potrwa 12 godzin i 51 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 56 minut, a dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i minut 9. Imieniny obchodzą Amadea, Amadeusz, Amalia, Amelia, Aniela, Częstobor, Dobromir, Jan, Joachim, Kwiryn, Quirin, Kwiryna, Leonard, Lutobor, Mamertyn, Mamertyna, Piotr i Zozym. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i jak tam się wstawało, Szanowni Państwo, bo pierwszy poniedziałek po zmianie czasu, z zimowego na letni. I już widać, że niektórych wiosna nie oszczędziła. No ci, którzy do tej pory budzili się na przykład o 3.15 dzisiaj musieli otworzyć oko o 2.15 starego czasu, żeby była jasność. Niby godzina mniej, ale ale organizm jeszcze nie dostał tego oficjalnego komunikatu, że mamy już nowy czas i ciężko się będzie przestawić, przynajmniej na początku. Najważniejsze, że święta coraz bliżej przypomina nam o tym chociażby miesiączek na niebie. Lekko nadgryziona, ale w pełni będzie widoczny oczywiście w weekend świąteczny. Po tym, że święta coraz bliżej przypomina nam także pewne wydarzenie, jakie miało miejsce w pewnej miejscowości na południu Polski. Jeszcze troszkę Tomek! Jeszcze troszkę Tomek, dość, grzesiek do góry. Koło 10 planów jest potrzebnych, Jest bardzo wymagana dokładność i precyzja. Jest okej. Okay. Od pewnej wysokości już konstrukcja, już zaczyna narzucać pewne rygory. Rodzina pomagała, siostra robiła kwiatki. No wszyscy po prostu mnie wspierali. Jeszcze troszkę Tomek, jeszcze troszkę Tomek. Co niby bez tego Tomka zrobili? Patrzę, co my byśmy zrobili bez tego Tomka z szyby naszego realizatora. Pozdrawiam. Jeszcze, szanowni państwo, no muszę powiedzieć, że ta miejscowość leży w Małop. Polsce. Jeśli powiem, że liczy około 800 mieszkańców, to jeszcze Państwu pewnie nic nie powiem, ale jeśli dodam, że tam jest doroczny konkurs, coroczny wielkanocnych palm, to na mur beton wiedzą Państwo o co chodzi. No właśnie, to jeszcze w tej godzinie tam Państwa zabiorę. Jeszcze troszkę domek? O, już można grać, no. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam jest 16, już nawet 17 minut po godzinie 5. We'll yeah. yeah. Radio Program Pierwszy. Prawie 20 minut po godzinie 5. Jak to się mówiło swego czasu czołem? Kluski z <küh> Czołem. Piotr Gliwice. Dzisiaj 3 stopnie o tej porze. Jest 5.03. Zegarek w samochodzie wskazuje jeszcze czwartą. Ciekawe kiedy uda mi się go przestawić. Niebo dość zachmurzone. Wiatru nie ma. Wszystkim życzę miłego dnia. Pozdrawiam. No tak, rzeczywiście w, w starszych modelach trzeba to ręcznie robić, ale to akurat to jest najmniejszy problem. Gorzej jest z przestawieniem z letniego na zimowe, bo trzeba tam przelecieć całą skalę. Natomiast tutaj to wystarczy, proszę pana, panie Piotrze, pan Piotr Zgliwicz. Wystarczy jeden, przynajmniej u mnie tak było. Wystarczy jeden przyciski z tej... Yy, która tam była, wtedy druga 55 na trzecią 55 przestawić. Jakoś tak to właśnie wyglądało. Przypominamy, że zmieniliśmy czas z zimowego na letni. No i, no i co? I powoli do przodu pan Robert już na nogach. Witam wszystkich serdecznie. Robert Oława. Na Dolnym Śląsku mamy 5 stopni, cieplutko, bezwietrznie, bez opadów. Życzę wszystkim dobrego poniedziałku, zwanego rozruchu. No i dobrego tygodnia i dużo, dużo uśmiechu. Hej. Jeszcze a propos tego czołem kluski z, z rosołem. Wczoraj na wielu domach był ten rosół. Dziś pewnie będzie pomidorowa z, wczoraj z tego rosołu. A na a wielu stołach za tydzień, w przyszłym tygodniu, no za niecały tydzień w niedzielę wielkonocną, albo barszcz, albo żur albo barszcz czerwony, wielkanocny, taka wersja w zależności od regionu. Tylko no, trzeba to oczywiście przygotować. Jak wygląda podział obowiązków, szanowni państwo, bo jedni zajmują się kulinariami, drudzy zajmują się sprzątaniem i przygotowywaniem tego wszystkiego. O tym będziemy mówić dziś w sygnałach dnia po godzinie 6. To jeszcze pan Zbyszek tradycyjnie z Luśką na spacerze. Dzień dobry. Raport pogodowy, chodów u osiedlec, temperatura. Cztery stopnie na plusie, ale dość silnych porywistych wiatr w kierunku północnego. Niebo zachmurzone, ale bez, w tej chwili bez opadów, bez mgły. Życzymy wszystkich udanego, wszystkim udanego tygodnia powodzenia Lusia i Zbyszek. Dzięki wielkie panie Zbychu. Pan Zbyszek wspomniał o tym, że wiatr silniejszy, no chwilami rzeczywiście te podmuchy są takie mocno nieprzyjemne. Wysoko hen w Skudetach, w porywach nawet do 110 km na godzinę. W ogóle ten poranek jest dużo chłodniejszy niż to ostatnie, bo weekend mieliśmy całkiem, całkiem przyznają państwo mocno. Byłem zdziwiony w sobotę ostatnią, kiedy kiedy temperatura w małej, małej poczciwej Reni wskazała 20 stopni, ten termometr samochodowy. Miło było i sympatycznie. Początek tygodnia nieco chłodniejszy. Zresztą to czuć o poranku, bo tu już ówdzie przymrozki do minus 2, minus 3 stopni. To jeszcze na koniec tego wejścia. Pan Marek pod krakowskie Liszki. Przedświąteczny poniedziałek pod krakowskie Liszki. 4 stopnie na plusie. Lekki deszczyk pada w dzień niewiele większa temperatura, bo chyba do 10 maksymalnie. No, ale patrząc na prognozy, to w święta ma być całkiem, całkiem. Koło 17 stopni na plusie, słoneczko. Panie prezesie szanowny, proszę o weryfikację. Całkiem, całkiem. Tak ma być do 15. Rzeczywiście do, do 15 miejscami może i nawet do 17, ale większe ocieplenie przejdzie dopiero kilka dni po Wielkanocy. Szczegóły za kilka minut. By Somebody I it makes me laugh How did our eyes get so red And what the hell is on Joey's head And this is where I grew up I think the president owner fixed it up I never knew we ever went without The second floor is hard for sneaking out And this is where I went to school Most of the time I'd better things to do Criminal records says I've broken twice I must have done it half a dozen times I wonder if it's too late Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then If I was them, I wouldn't let me Polski Radioprogram pierwszy i dzień dobry z jedynką i nic tam, szanowni państwo, że zmiana czasu są tacy, w których głosi optymizm słychać cały czas. I przed zmianą czasu i po zmianie czasu patrz na przykład pani Lena z Choszczna. Dzień dobry, dzień dobry. Lena, Choszczno, Pomorze Zachodnie. Raport pogodowy u nas dzisiaj trzy stopnie na Radzie tylko. Później ma być siedem. I co? Miłego dzianka za wszystkich, pozdrawiam pana redaktora i raportowiczów i wszystkich słuchaczy. Miłego dzianka. I jak to mówią wzajemnie pani Leno, to jeszcze w takim razie w tej chwili pan Marek. Dzień dobry, oczeka się konia. Moi kochani, zmienił się czas, jeszcze ciemno na polu jest, ale już jest czas ludzki tym co ma być. Troszkę kropis z nieba, niebo jest zaklejstrowane szczelnie chmurami. 6 stopni na plusie, no i zapowiada się nowy tydzień, jeszcze wielki tydzień, święta wielkanocne idą. Także wszystkim życzę miłego, wesołego, udanego i dnia poniedziałku i wielkiego tygodnia. Panie redaktorze, proszę mi wpisać usprawiedliwienie na jutro, bo jadę dzisiaj do Radomska, a nie chcę się tam wcinać koledze z Kamieńska. Pozdrawiam go serdecznie. Dużo zdrowia życzę wszystkim, Marek. Żadnych usprawiedliwień nie przyjmuję. Panie Marku, proszę się porozumieć z, paniem, z panem Waldkiem. Zresztą pan Waldek, z tego co pamiętam, absolutnie żadnych pretensji nie miał. Po prostu, jak to mówią, nie drapcie się dziewczyny. To trzeba się porozumieć, tym bardziej, że święta coraz bliżej. Zgoda musi być. Także i w naszym kole, żeby była jasność 22 139 22 02. Sprawdźmy, co w Tarnowie. Temperatura 5 stopni, troszkę nam pada deszczyk, tak delikatnie i troszkę wieje wiaterek, przez co ta temperatura wydaje się być nieco niższa, odczuwalna. Pozdrawiam, miłego dnia życzę i smacznej kawusi. Tak jak mówiłem, ten wiatr rzeczywiście chwilami silniejszy, zresztą się przekonamy za chwilę, pan Janusz z Gdyni będzie dzwonił, ale wcześniej oddajmy głos panu Synaptykowi, bo tak, bo, bo mamy przymrozki w prawie całej północno-zachodniej połowie Polski. Ostrzeżenia synoptyków nie dotyczą tylko niziny szczecińskiej i części ziemi lubuskiej. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od minus 2 do 2 stopni, a więc przymrozki, cieplej natomiast na południowym wschodzie. Tam temperatura minimalna od 3 do 6 stopni. W ciągu dnia ma być pochmurno, na zachodzie i na południowym wschodzie deszczowo. W górach opad deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. No i ten silniejszy wiatr w polowach do 110 km na godzinę. Nie tylko w górach go czuć, także i na północy. Gdynia dzisiaj z przymrozkiem o poranku. Aktualnie jest 2 stopnie powyżej zera, ale musiało być poniżej zera, bo widziałem zaszczonione szyby, także w niektórych częściach miasta e, jest skrobanie. W śródmieściu jest w miarę okej. Okay. Natomiast e, no wiatr jest on e, odczuwalny na tyle, że nam ochładza jeszcze bardziej to powietrze, także taki poranek e, no inny gdzieś tam ciągnie po kościach trochę. No ciemno z powrotem o tej porze przez zmianę czasu, dlatego nie widzę do końca chmur, co tam jest w górze, ale mam wrażenie gdzieś tam nad zatoką, gdzie, gdzie już troszeczkę więcej światła, bo zaraz będzie wschód, yy, yy, że jest yy, w miarę okej. Okay. Tych chmur jest bardzo mało, jest dużo pogodnego nieba. I panie redaktorze, mam taką prośbę. E, trzeba mi podnieść humor po prostu. Nie wiem, mam jakiś po tym weekendzie. No moja arka tonie, przyznam się. E, Dawid Szwarga, trener pierwszy, został nie wiem, czy sam odszedł, czy go zwolnili, wyniki nie za ciekawe no i pojechali chłopaki wykorzystując przerwę reprezentacyjną do Gniewina zagrać sobie jakiś mecz kontrolny z trzecioligową drużyną i dostali 4-2. No kurwi no masakra jakaś. Pomóżcie. Pozdrawiam wszystkich do usłyszenia czy to jest to Gniewina, gdzie tam jest klub sportowy z Tolem? To może ktoś z Gniewina zadzwoni i pocieszy naszego pana Janusza. Jeśli ja mogę coś panu doradzić, to musi pan się wstrzymać. Jutro do godziny 23, mniej więcej tak przed 23. Nasi chłopcy z reprezentacji poprawią panu humor. Jutro w Sztokholmie wygrają tam pod Sztokholmem i awansują na Mistrzostwa Świata. To on, o, oni panu humor poprawią. No. Ja w tej chwili nie jestem w stanie nic zrobić. Za 24 minuty... Po... Tak, za 24 minuty godzina szósta. Bo poprawią, prawda? Ja ja nic nie pompuję. No. Czasu. Takiego kapeli brakuje teraz na polskiej scenie. To jest przynajmniej moje zdanie takiej kapeli z taką gitarą, z takim basem i z takim głosem może przede wszystkim. Piąta czterdzieści. Teraz głos zupełnie, zupełnie nowy, tak? Czyli nowa członkini naszego RKRP, czyli Radiowego Koła Raportowiczów Pogodowych. Dzień dobry. Raport Pogodowy z Ludyni. To 100 km od Krakowa. Wyjątkowo cicho, ciepło. Zapowiada się fajny, spokojny dzianek u nas. Ale co niepokojącego zauważyłam, że nasze zwierzątka atakują strasznie kleszcze. Uważajcie, miłośnicy piesków. Pozdrawiam, dobrego dnia, Iwona. Dzięki wielkie pani Iwono. Pani Iwona, nowa członkini, zgodnie z regulaminem z naszego koła na cześć każdego nowego członka, gramy fanfary. Także fanfary poszły. Pani Iwono, przypominamy, że członkostwo także wiąże się z płaceniem składek. Numer konta 22 na początku, potem 139-2202. Polskie Radio. Jedynka. No i tak sobie jeszcze myślę, szanowni państwo, że dziś nie odczujemy. Jutro, najwcześniej jutro zdaniem rządu musimy poczekać, musimy zobaczyć, możemy zobaczyć jutro te obniżki. Pakiet obniżający obowiązuje już od wczoraj jego skutki. Mamy zobaczyć jeszcze przed świętami. No drogo, no 8,79 za dizna powinny być po prostu taniej no, niż teraz jest. Coś tam słyszałem, że ma być taniej, tam coś złote, coś tak, ale czy będzie? Zobaczymy, bo no, na razie wszystko jest za drogą że w zatankowaniu do pełna benzyny to jest przynajmniej z 200 zł ponad drożej. Drogo, drogo, oby było taniej. Mam taką nadzieję, bo szykuje nam się daleka podróż. Jeżeli spełnią się te obietnice, które tam gdzieś padły na jakiejś konferencji prasowej, to myślę, że będzie ok chociaż i tak będzie trochę za drogo. W niece lepszej sytuacji są kierowcy, ci, którzy mają samochód na gaz LPG, choć zresztą i oni też odczuwają wysokie ceny. Nie jeżdżę benzyną, troszkę benzyny tej tankuję, ale nie jest aż tak bardzo to odczuwalne na kieszeni. Tankowałem za 2,70, teraz 3,70. To dalej jest około to 20-22 zł za 100 km. Chociaż są ceny wysokie, no wiadomo czemu. Ceny mają spadać stopniowo, tak przynajmniej ocenia to ekonomista dr Hubert Gąsiński, chociaż jego zdaniem tanio, tanio już nie będzie.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 do 15 kwietnia i taka prośba do państwa, by monitorować cenę paliw. Zobaczyć ile dzisiaj na tej stacji, na której państwo zwykle tankują albo na tej, którą państwo zwykle mijają, zobaczyć można z daleka cenę i możemy sobie porównać z tą jutrzejszą, jaka się pojawi. Także wszyscy na posterunku. Za 16 minut godzina 6 to jest Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Radio, program pierwszy i sygnał dnia w radiowej jedynce. 20, wróć, sygnały to będą za 14 minut. Na razie to dzień dobry z jedynką. Wszystko chyba przez tę zmianę czasu z zimowego na letni Dobrze. 22 139 22 Witam ponownie, Paweł Starnowa. Panie to, miejscowość, o której pan mówi, to lipnica Murowana, oddalona od Sternowa o 47 km. I oczywiście mowa o corocznym konkursie palem, na który naprawdę warto się wybrać. Kto nie był, kto ma niedaleko i możliwości, to w przyszłym roku bardzo polecam się przejechać. Na mur beton to Lipnica murowana rzeczywiście, tam odbył się 67. już z kolei konkurs Lipnickich Palm. No w tym roku bez rekordu, ta najwyższa kompozycja mierzyła... 35 metrów i 80 centymetrów, to zmierzono dokładnie, a wykonał ją Andrzej Goryl, dotychczasowy rekordista. Pan Andrzej w 2019 mówił blisko 38-metrową palmę. Nie jest sztuka zrobić metry i po prostu nie postawić tej palmy. Praca zajęła, cztery tygodnie zajęła, no a tak naprawdę przez cały rok chodziłem i sobie tak w głowie układałem, jak to zrobić, żeby postawić taką palmę po prostu. Jeszcze troszkę Tomek. Jeszcze troszkę to met dość, grzesiek do góry. Koło 10 panów jest potrzebnych, żeby postawić taką palmę. Na bardziej odpowiedzialnych miejscach byli panowie, którzy to już robią no, kilka lat z rzędu, tak? Czyli po prostu no, tu jest bardzo wymagana dokładność i precyzja, tak? Żeby każdy mocniejszy ruch może spowodować to, że tam palma złamie się. Jest okay. Od pewnej wysokości już konstrukcja już zaczyna narzucać pewne rygory i na przykład ze zdobieniem też nie można przesadzić wydaje mi się bo ciężar samego tego wszystkiego tych kwiatków niby bibuła ale to wszystko swoje i waży i jeszcze one muszą być rozmieszczone w odpowiedni sposób żeby częściowo przykryć wiązania żeby to wyglądało też jakoś efektownie. Bez drucików, bez gwózdków, po prostu sama wiklina i drąg naprowadzający. Rodzina pomagała, siostra robiła kwiatki, no wszyscy po prostu mnie wspierali. Natalia Kwak, instruktor w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Myślę, że komisja tak jak co roku miała nie lada zadanie, żeby te palmy ocenić, bo wszystkie palmy są piękne. Wszyscy wykonawcy starają się, żeby wykonać je jak najładniej, jak najbardziej precyzyjnie, wedle oczywiście tradycji. Taktyka, taktyką jest metoda próby błędu, błędów, czyli po prostu ja też kiedyś już złamałem palmę i, i po prostu wiem jakie błędy popełniałem które teraz z biegiem czasu staram się eliminować, tak, żeby po prostu coraz mniej błędów było i co roku coś nowego nam dochodzi. Godzin jest bardzo dużo poświęconych, bo kwiatki zaczynamy robić już jak zaczyna się post, bo samą palmę w tygodniu żeśmy zrobili, złożyliśmy ją do kupy. Mi pomogła troszkę babcia. Jest satysfakcja, jak teraz oglądasz swoją palmę? Tak. Myśmy wcześniej nie robili palm, Tato mój rozchorował się, no i jakoś mąż spróbował i spodobało mu się i teraz podtrzymuje tradycję. Tata już nie żyje, a, a palmy dalej robimy. Agnieszka żołna Dunek, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Tradycja wykonywania lipnickich wiklinowych palm i to pielęgnowanie tego naszego dziedzictwa to nasza wielka zaleta i, no i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. No i czuć rzeczywiście, że święta coraz bliżej, tak jak mówię w tym roku bez rekordu, ale to chyba nie rekordy się liczą, tylko to, że to zostało znowu wspólnie siłą ludzkich rąk stworzone. Ta najwyższa w tym roku kompozycja mierzyła 35 metrów i 80 centymetrów. To zostało dokładnie zmierzone przez komisję złożoną z etnografów, plastyków. Ta komisja ocenia lipnickie palmy i pod względem wysokości, ale także wiązania, ułożenia pręci wysmukłości, a także zdobienia. Kompozycja musi być wykonana wyłącznie z naturalnych materiałów i postawiona do pionu siłą ludzkich mięśni. To dlatego właśnie ten Tomek z Grześkiem byli tak bardzo ważni. Lipnicę Murowaną odwiedziła Magdalena Zbylut Wiśniewska.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 Pierwszy polskiego radia. Ona i on, pozorów gra, powiązani od lat, pajęczyno kłamstw. Bezduszny los doświadcza ta. Masą prób męczy wciąż nieugięty czas. Siły i tak nie wyleczyra. Życie pod traktuje wiem, maskara.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 Patryk Bedliński. Dzień dobry. Zapraszam na pierwszy raport z dróg w poniedziałek. A zaczynamy od trasy S11, gdzie mimo wczesnej pory są już problemy przy dojeździe do Poznania ze Środy Wielkopolskiej. Między Środą a Kurnikiem ekspresowa trasa jest niestety zablokowana po zdarzeniu busa z samochodem osobowym. Blokada jest za węzłem Kurnik Południe, konkretnie na 13. kilometrze na ekspresowej 11. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku. Korek też zdążył się utworzyć i ma 2,5 km. Jeżeli jadą Państwo jedenastką od Jarocina. Nawigacja prowadzi teraz przez Środę Wielkopolską, czyli w tej chwili nie warto jechać przez okolice Kurnika, ale przez samą Środę, następnie przez Jarosławiec i potem przecinamy autostradę A2, kierując się do Poznania. Jednocześnie dobre wieści mamy z innych tras, bo chociażby na S5 zakończyły się kłopoty między węzłami Żmigród i Krościna, na wysokości miejscowości Morzęcino, gdzie wcześniej zapalił się pojazd osobowy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, ale przez pewien czas prawy pas jezdni do Wrocławia na S5 był zablokowany. Kłopoty były też na autostradzie A18 na odcinku od węzła Iłowa do węzła Luboszów. Na trasie w kierunku Olszyny doszło do dachowania pojazdu osobowego, w wyniku czego poszkodowana była jedna osoba i drogę mieliśmy niestety zablokowaną, ale A18 o tej porze jest już w pełni przejezdna. O tej porze jeszcze niewiele korków. Mamy co prawda pojedyncze spowolnienia, na przykład na dojeździe trasą 70 5 przez Brzesko do autostrady A4, tutaj na pasie w kierunku północnym mamy wyraźniejsze spowolnienia. Tak samo na dojeździe do Krakowa przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki. A na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem telefonu 22 513 11 11.